20 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam. I połączyliśmy się z kilkoma zakamarkami jakiejś tajemniczej budowli w Berlinie, gdzie są Natalia Szafran, Kozakowska. Halo, halo. O, słychać ją, Tak, troszkę słabo, ale zaraz będzie lepiej. Na pewno. Krzysztof Machocki. Dzień dobry Państwu. Jest Marek Stelmasik. Dzień dobry. O, wreszcie Cię słychać Marku. I jest z nami również Szymon Grabarczuk i Wojciech Pędzich. To dzisiaj, dzisiaj tak bardzo, bardzo europejsko się połączyliśmy. Różne miejsca w naszej Europie. Yy, więc połączyliśmy się dzisiaj z Berlinem, gdzie jest, jest trzech naszych wysłanników, czy jeszcze ktoś jest oprócz wa, waszej trójki? Jest jeszcze Tomek Ganicz. Aha, świetnie, no yy, ale jemu trudno już było pewnie znaleźć miejsce. Powiedz dokładnie skąd rozmawiamy z wami, znaczy gdzie wy jesteście? My jesteśmy w budynku takiego czasopisma Tagan i jesteśmy i odbywa się tutaj konferencja Wikimedia w Berlinie. To jest taka konferencja, na której pojawiają się członkowie czarterów i grup użytkowników z całego świata, po to, żeby omawiać bardzo techniczne i bardzo robocze kwestie związane z ruchem Wikimedia. Czyli co chcemy osiągnąć, jakie są nasze cele, jakie projekty realizujemy, co możemy robić lepiej. Czyli taki GDJ. Tak, taki GDJ, międzynarodowy GDJ, można stwierdzić. No i jak to wygląda, powiedz, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? <głos> Codziennie od, od piątku, chociaż właściwie już wcześniej były dni prekonferencyjne, odbywają się równolegle trzy sesje dotyczące różnych rzeczy, od motywowania wolontariuszy poprzez na przykład konkursy fotograficzne, Aha. czy na przykład czy na przykład współpracę regionalną, taką jak nasza centralno i środkowo-europejska, centralna i wschodnio -europejska. i w czasie tych sesji rozmawiamy, zadajemy pytania, wymieniamy się, wymieniamy się doświadczeniami. Też są takie sesje warsztatowe, na których coś musimy zrobić. No i każdy uczęszcza na to, co go interesuje. Będzie jeszcze, będzie jeszcze wypowiedź Lili Piatikow, czyli dyrektora wykonawczej Fundacji Wikimedia, na którą wszyscy czekamy. To właściwie, no oprócz tego jest bardzo dużo interesujących rozmów w kuluarach, dlatego, że jak to zwyk zwykle podczas takich konferencji bywa, tak naprawdę te sesje i te wykłady służą temu, żeby wyszukać ludzi, którzy wiedzą coś, czego my nie wiemy, którzy robili coś, co my dopiero będziemy próbowali zrobić, którzy mają jakieś doświadczenie albo którzy mogą być ciekawym kontaktem, no i wtedy w kuluarach rozmawiać z nimi próbować coś fajnego, wspólnie wypracować. Mm -hmm. A czy my też jako stowarzyszenie czymś się chwalimy tam przy okazji? My się ogromnie chwalimy, bo mamy czym się chwalić. Dzisiaj, dzisiaj rano chwaliliśmy się na przykład nagrodą Pro Wikimedia. Wczoraj duże zainteresowanie wzbudziły warsztaty dla autystyków, które Krzysztof prowadził. Chwalimy się oczywiście Ekspedycją i tymi najróżniejszymi rzeczami, które na bieżąco. Chwaliliśmy się na przykład naszymi projektami audio, które Body się realizowałeś. Więc tak, tak, to jest coś, co nasz program mikrograntów na przykład był bardzo imponujący, dlatego że okazuje się, że kiedy my mamy 75 grantów na rok, to inne chaptery, które mają program mikrograntów trwający wiele lat, mają tych projektów na przykład 5 rocznie albo pięć w ciągu 5 lat i nie wiedzą dlaczego. No, Czyli jesteśmy liderem tutaj w tej dziedzinie? Y przynajmniej w tym regionie Europy, tak. Ja myślę, że wypada jeszcze wspomnieć o tym, że nie tylko my się chwalimy, ale też sami jesteśmy chwaleni, bo wielokrotnie już słyszałem a, Wikimedia Polska, a, to wy robicie te wiki ekspedycje, w związku z czym faktycznie niektóre z tych działań, które, które u nas społeczność podejmuje i to już od lat cieszą się sporym powodzeniem bardzo wiele społeczności na świecie. Okazuje się, że kopiuje te rozwiązania, które myśmy wymyślili i patrzą na nas troszkę jak na takiego regionalnego lidera jako, jako społeczność, która jest w stanie faktycznie wiele pomysłów wymyśleć, wdrożyć i przekazać ten know-how dalej. Także myślę, że to tym, tym bardziej pokazuje, że nasza obecność tutaj jako powiedzmy na swój sposób reprezentantów społeczności jest ważna i może może się przydawać na przyszłość. A my coś będziemy kopiować? E, na pewno. Jest mnóstwo pomysłów. Trzeba je oczywiście przetrawić. Wczoraj na przykład odbyła się sesja e, błyskawicznych prezentacji, maksymalnie 6 minut na osobę. E, I faktycznie podejrzewam, że każda z nich, a i były, było tam chyba 14 punktów programu i każdy z tych 14 punktów można by wdrożyć u nas. E, jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo fajnych idei, które e, częściowo się pokrywają z tym, co robimy, a częściowo na przykład pokrywają się z tym, co spróbowaliśmy robić parę lat temu, ale nie wyszło, albo wyszło tylko raz, a teraz ktoś wymyślił na przykład, żeby jako kontynuacja, albo jakoś obok tego, co u nas istniało jako labstryk, żeby zrobić konkurs na zdjęcie naukowe, albo ilustrację naukową. Mhm. E, także tych pomysłów jest cała masa. E, trzeba nad nimi trochę posiedzieć i się zastanowić, jak to najlepiej wykorzystać, jak to najlepiej dostosować do tego, jak wygląda nasza społeczność i e, jakie są jej zainteresowania, możliwości. Mhm. Natomiast e, na pewno jest co kopiować, nawet od bardzo egzotycznych linki, myślę. No to prosimy o jakiś fajny raport i te pomysły do wdrożenia. No, będzie okazja, będzie okazja na konferencji, żeby o tym pogadać. Chyba już w kuluarach, bo widzę, że tam jest ile. 17, tak? Jest zgłoszone. 17 prezentacji. Zaczynam się zastanawiać, jak to wszystko upchnąć, czy, czy zostawiać czas na dyskusję krótką po, po każdej prezentacji, czy. Zrezygnowanie z możliwości dyskusji, a przeniesienie tej dyskusji nieformalnie do kuluarów spowoduje, że wszystkie prezentacje zmieścimy. No, wczoraj skończyło się przyjmowanie zgłoszeń na uczestnictwo w konferencji, skończyło się przyjmowanie propozycji wykładów. Więc teraz trzeba zacząć to układać. Konferencja Wikimedia Polska w Gdańsku 12-14 czerwca 2015. Yy, hmm. Czyli zapisywać to dzisiaj się kończą zapisy, zdaje się, tak? Do, nie, nie, wczor wczoraj. do wczoraj można było zapłacić. Mam nadzieję, że moja wpłata dotarła. O kurczę, to ja. Ale chyba... To trzeba by było zapytać Polimerka. Ale jak dzisiaj zapłacę, czy jutro, to się nic nie stanie, mam nadzieję. Myślę, że wiesz, nie, ma, nie ma sensu robić apteki i, i, i osoby, które, no no, które ewidentnie są uczestnikami ruchu Wikimedia, no to można dać im troszeczkę naruderom. E, dzień, dwa, ewentualnie pięć. No dobrze, to dziękuję. <głos> Przepraszam za to opóźnienie. Myślę, że inni się nie spóźnili tak jak ja. Może przypomnimy po prostu jakoś, nie wiem, e-mailami. Żeby, żeby się dopisali ci ludzie w dyskusji, na przykład można chyba tam zaczepić tych wszystkich uż, użytkowników. Którzy to znaczy em, samo uczestnictwo na przykład w wykładach, na samo uczestnictwo w wykładach można się zapisywać do 30 maja, ale to już jest bez rezerwacji na nadzlegu wyżywienia. Mm -hmm, mm -hmm. No bo w ogóle jest konferencja jest otwarta, tylko właśnie dobrze byłoby wiedzieć, ile, na ile osób przewidzieć to te spotkania. Właśnie, na liście uczestników jest już ponad 70, osób. 77 osób w tej chwili. No właśnie, tych wykładów tak dużo i w związku z tym będzie jakaś selekcja? I jeszcze chciałbym... Specjalnie zostawiłem to sobie na po y, terminie zgłaszania wykładów, chciałbym już jakąś selekcję zrobić albo zobaczyć, czy wszystkie 17 wykładów damy radę zmieścić. No, tutaj jest dużo wykładów 20-minutowych, jeżeli ludzie będą zdyscyplinowani. Yy... Bo w od poprzedniej konferencji, gdzie dużo wykładów było 30 minut, gdzie praktycznie wszystkie prezentacje były 30 minutowe, jeżeli ludzie będą zdyscyplinowani, to spokojnie mm -hmm. przeżyjemy. Ale powróćmy może do Berlina, bo trzymamy ich tam w takich Ale? dziwnych miejscach. Trzeba ich uwolnić. Powiedzcie, co, co tam jeszcze ciekawego się dzieje. Masz, Marku, jakieś pytania? Ja mam pytanie, czy to jest nagrywane? Berlin. Niestety nie do końca, dlatego że idea jest taka, że chcieli organizatorzy stworzyć taką bezpieczną przestrzeń, w której przedstawiciele czapterów i grup użytkowników mogą też rozmawiać o sprawach dla nich jakoś trudnych, związanych też może z polityką międzynarodową czy z jakimiś Swoimi wewnętrznymi kłopotami, i dlatego te sesje nie są nagrywane. Natomiast są fady na, na prawie każdym wykładzie, i mam wrażenie, że w ten czy inny sposób jakaś, jakaś relacja będzie. Zresztą widziałam, że wiele osób po prostu prywatnie smartfonami nagrywa, więc na pewno będą, na pewno będą przecieki. My mhm. postaramy się próbować nawiązać w miarę pełną i w miarę ciekawą relację, tak żeby społeczność widziała, co tutaj ciekawego udało nam się zrobić. Przecieki! Wikileaks! <grych> Z, z tego co w to, że zapewniają, zapewniają um, jakiś, że tak powiem, podstawowe, y, podstawowy y, spis tego, co kto z grubsza powiedział, także tak, przynajmniej będzie jakaś pomoc naukowa. To podrzućcie nam potem linki, gdzie piszecie i gdzie można obserwować, co się dzieje. No właśnie. Mhm. Bo tutaj nawet nie mamy w notatkach linka do tej konferencji. Może ktoś z was zna, to bym poprosił, żeby dodać. Przypomnę, że mamy do audycji notatki na stronie nowiny.podcasty.info. Ale oczywiście w każdym podcaście też są te notatki uwidocznione i one prowadzą głównie do stron, o których mówimy. Przydałoby się właśnie tutaj link do strony tej konferencji w Berlinie. No dobrze, to dziękujemy wam bardzo. W takim razie e, już was zwalniamy z, z tego klęczenia i stania wam w, w różnych nie, nie, nieprzewidywalnych miejscach. E, przy, tylko powiem taki techniczny problem, że te trzy osoby, które tam się łączą musiały się rozdzielić, żeby nie było echa przez Google Hangout, żeby z, z różnych urządzeń mogli się łączyć. No, a, a takiego miejsca bardzo przyjaznego dziennikarzom to tam chyba po prostu nie ma. O, właśnie, tak, słychać. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo w takim razie i do zobaczenia na konferencji w Polsce, w Gdańsku. I mam nadzieję do usłyszenia jeszcze wcześniej w kolejnych audycjach. Halo, halo. O, Natalia już zniknęła, Krzysiek, cześć. Już też się rozłączył. No dobrze. To przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszego spotkania, bo o konferencji Wikimedia Polska już trochę powiedzieliśmy i to chyba wystarczy za przypomnienie. Natomiast zakończyły się wybory, o których mówiliśmy tydzień temu. Szymon, opowiesz nam, jakie są wyniki? No właśnie tutaj... Żałuję, że koledzy, koleżanka z Berlina już wyszli dlatego, że no, i to było międzynarodowe i to, co teraz będziemy mówili, jest międzynarodowe. Być może jeszcze by dodali coś od siebie, zwłaszcza że wśród nich tam w Berlinie są osoby, które kandydowały, zostały wybrane i na pewno na ten temat też by były jakieś ciekawe komentarze. Sytuacja jest taka. W Zakończyły się wybory do FDC. Jutro, czyli w niedzielę, zaczynają się wybory do <coughs> Rady Powierniczej. Do FDC wybieraliśmy 5 osób. Wśród nich wybraliśmy Egisa, więc tutaj jesteśmy do przodu jako Polacy. No i z jakąś dużą, ilość, e... dużą liczbą głosów, zdaje się, prawda? Tak, znaczy Michał. <coughs> Zebrał całkiem dużą liczbę głosów za, ale co najważniejsze, zebrał najmniejszą liczbę głosów przeciw. I w ten sposób yy, jest drugi. No, czyli A warto było głosować. Zobaczy... Warto było głosować jednym słowem. I tak, tak. Nie no, jak najbardziej. I to no, Zawsze warto głosować i to chyba w społeczeństwie obywatelskim nie trzeba nikogo przekonywać, mam nadzieję. E <coughs> jeszcze zobaczmy na szczegółowe wyniki. Michał dostał 336 głosów, 200, o 200 mniej niż Lorenzo, który był pierwszy, ale mniej też przeciw i generalnie najmniej przeciw dostał głosów, więc, więc tutaj no, ma dosyć silny mandat. Tak czy inaczej, on musiał pokonać tylko tam 6 osób, żeby się znaleźć w tym gronie, natomiast y, y, kundit, który jutro zaczyna właśnie walczyć o miejsce w y, radzie powierniczej, no to ma taką sytuację, że jest siedmiu kandydatów na jedno miejsce. To y -y -y. jest 21 kandydatów, a miejsca są tylko trzy. I tutaj też możemy głosować. No i tutaj powi powinniśmy siedem razy bardziej głosować niż na, na Michała. Czy to są ludzie, którzy rzeczywiście wpływają na, na, na, na kształt, podstawowy kształt, taki organizacyjny kształt tego, co się dzieje? No, jak najbardziej, to znaczy nawet aż mnie trochę dziwi, żeby jak można sobie tego nie wyobrażać. Jeżeli mamy radę powierniczą, która decyduje o tym, kto jest Dyrektorem wykonawczym, która decyduje o tym, jaki jest kształt wszystkich tych komitetów afiliowanych, że, że istnieje coś takiego jak chaptery, grupy użytkowników, grupy tematyczne, że istnieje coś takiego jak FDC, że jest wyjęty budżet celowy na coś tam. No to aż mnie po prostu dziwi, że można przejść koło tego obojętnie i nie głosować, i się tym w ogóle nie interesować. To jest mniej więcej tak, jakby się nie interesować yy, wyborami, które się właśnie w tym momencie toczą na głowę państwa polskiego. Yy, ale mam wrażenie, że polska społeczność w ogóle jakoś tak z fundacją jest słabo skomunikowana. Ta, te, te informacje nie, Tak, społeczność wikipedystów, te, te informacje chyba nie bardzo przepływają, czy tylko ja mam takie wrażenie? Yy, Jak to wygląda to może na, na jest, tle to, innych ja, ja też je mam i wiele osób je ma i e, to jest taki Polwikizm, e, a nawet nie tyle Polwikizm może, co po prostu taki takie przywiązanie do tego, że no dobra, ja sobie to edytuję i właściwie mnie nic nie interesuje oprócz tego, co konkretnie edytuję, więc jeżeli e, mielibyśmy mówić o e, jakimś tam, no powiedzmy, grzybach, i edytowaniu o grzybach, no to nie interesują tylko grzyby i tyle. No tak, ale właśnie teraz zaczną się zmiany, myślę, po tych wyborach, dosyć poważne, prawdopodobnie. I wtedy może się ludzie obudzą, że a dlaczego to zmieniliście, a dlaczego tamto, a co tutaj się stało? I wtedy nagle znaczy, się może się to, zaczną to, to interesować. Co się, to, to, to, co teraz jest, to, o co się toczy walka, to jest tak wysoki poziom, że raczej typowy wikipedysta nie będzie tak bardzo... No, nie będzie tak, skutków, tak często tak? mógł widzieć tych wszystkich zmian albo nie doceni ich, nie, nie dotkną go tak bezpośrednio, bo na przykład co z tego ma wikipedysta, że zmieniono sposób dofinansowywania y, chapterów, Albo w ogóle, że jest zmieniona polityka dofinansowywania chapterów, że y, Niemcom dano o milion mniej, że powiedzmy, jest inne podejście do. Myślisz, że nie, nie zauważą tego? z fundacji albo czegoś tam. Niemcy może zauważą, ale czy polska społeczność to zauważy, to faktycznie jest bardzo wątpliwe. Nie, nie, nie zauważy właściwie. To trzeba by było się interesować tym, bo, bo jeżeli mówimy z perspektywy takiego człowieka, którego interesuje, żeby Wikipedia mu działała, to to, czy ktoś włączył jakiś gadżet i to był inny użytkownik polskojęzycznej Wikipedii, wolontariusz zwykły, czy ktoś włączył funkcję eksperymentalną z poziomu administratorów bazy, to w ogóle dla niego nie ma różnicy. No może tak, ale myślę, że te zmiany, no to właśnie no w ten sposób powstaje Wikipedia też, że, że ci ludzie decydują o tym, na co dofinansować, na co przeznaczyć pieniądze właśnie i to skutkuje na długi termin. Tak, oczywiście, tak. Także... Bo to jest długoterminowe, to jest, to jest na dużym poziomie abstrakcji, można by tak powiedzieć. A od kiedy było wiadomo, że będą te głosowania? W sensie, kiedy to zostało ustalone? Mniej więcej... Nie wiem, zobaczę. No, poziom aktywnych ludzi mogliśmy ostatnio obserwować w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce. Niecałe 50%, więc w ogóle ta, ta, ta, ta frekwencja nie jest najlepsza. Myślę, że tutaj też ludziom tak bardzo nie zależy. No, gdyby zrobić jakiś rodzaj frekwencji wśród wikipedystów, ile osób głosowało, ile nie, no to myślę, że to byłby bardzo, bardzo niski procent. Byłoby, byłoby bardzo ciężko, chociażby ze względu na to, że tak naprawdę nie wiadomo nawet, ilu tych aktywnych wikipedystów jest. To Jak, Jakakolwiek publikacja na temat Wikipedii wikipedystów się e, pojawia, to tak naprawdę ciężko stwierdzić, yy, kto to jest aktywny wikipedysta, czy to jest liczba edycji w, w miesiącu, czy to jest liczba edycji w ciągu ostatniego roku, czy coś innego, a kąt użytkownika mamy zarejestrowanych mojejku, no, w polskiej wikipedii są ich setki tysięcy. Znaczy nawet nie tyle na prawda? bo teraz już wszystkie są globalne. A. Tak, tak, ja właśnie dlatego dodałem, że przed wprowadzeniem konta globalnego, konta uniwersalnego, no ale jak najbardziej bardzo dużo jest kont, które nie wiem, zostały założone i porzucone, zostały założone i zablokowane, pacynki, eksperymenty i, i, i, i wszelka inna menażeria, że tak powiem. No, ale może warto byłoby policzyć liczbę uprawnionych do głosowania, żeby zrobić jakieś. Tak, i to się akurat da, bo tutaj to. Musi znaczy, się być... na pewno uprawnienia do głosowania, bo y, wszelkiego rodzaju głosowania, czy to na grafikę roku w Wikimedia Commons, czy to właśnie y, do ciał wykonawczych przy Wikimedia Foundation. Y, są sprawdzane. Tak. Są konta, konta, są sprawdzane, jest sprawdzana ich zdolność do, do, do oddania głosu, ich uprawnienie do głosu. No ale to tylko tych, którzy się zgłoszą, natomiast nie, nie, nie robi się takich badań, ile w ogóle wszystkich było uprawnionych. To, to możesz wyznaczyć stan na chwilę obecną, tak? Bo w każdym, w każdym momencie zakładane są nowe konta, w każdym momencie aktywne konta, które jeszcze nie przekroczyły progu wyborczego, go przekroczą. Dostaniesz dane na chwilę obecną. Pytanie, czy stworzenie danych, zestawu danych na chwilę obecną, które się natychmiast dezaktualizują, no jest warte inwestycji czasu i, i, i wysiłku, który można byłoby spożytkować na co innego? Znaczy, ja myślę, że na przykład tak, bo, bo mimo wszystko jesteśmy bogatsi o wiedzę, jaka, jaki jest rząd wielkości, bo te cyfry na pewno się nie zmienią za szybko. Nie zmienia się to szybko w sposób wielki i znaczący. Owszem, zmieniać się będą, ale na pewno nie w sposób wielki i znaczący. Tak. No, więc, więc właśnie jeżeli wiemy, jaki jest rząd wielkości, to możemy po, potem powiedzieć, jak się to ma do tego rzędu wielkości, który obserwujemy przy wyborach, ile osób właściwie już oddaje głos. I możemy wtedy powiedzieć na przykład, że, że spośród tych y, y, uprawnionych do głosowania na, na daną chwilę takich i takich, czy się mniej więcej się spodziewamy tylu i tylu, no to tylu oddało głos. No tak czy inaczej No warto byłoby poznać te, Szkoda, te że, mhm. że tak jak też Michał mówił, mało z tego jest tłumaczone na język polski a, a jeżeli już, to tak niezbyt umiejętnie, tak jak wcześniej na to narzekałem mało osób generalnie się tym interesuje No ale ten wynik no, to Michała to... wcale nie jest nie, chyba nie o tym świadczy znaczy, może, może to rzeczywiście nie jest dobrze, ale na tle innych wypadamy chyba całkiem nieźle. To, należy tak. się domyślać, że polscy wikipedyści głosowali na polskiego yy, Właśnie kandydata. o to chciałem spytać, czy mamy dane, jak wygląda ilość głosów nie na kandydata ze swojego języka? Bo Wiesz, to... Głosowanie jest tajne. Okej. Okay. Ale statystyczne dane też nie, nie, nie są. Sondaże sondaży nikt tutaj nie prowadzi. Nie, statystyczne w sensie takie, że nie, nie chcę sprawdzać, jak nie, nie konkretna można, osoba. No, no nie można, no jeśli tajne, to tajne. Yy, znaczy są metody statystyczne. Poza tym, znowu, zobacz, yy, znowu wchodzimy w tematykę konta globalne yy, i no, identyfikowanie tej tak zwanej homwiki, rodzimej wiki, macierzystej tego no yy, tak. głosującego. Okej. Okay. Nie, nie, nie, nie sposób. Więc jest Okej. to dodatkowo utrudnione. Nie, no w ogóle bardzo ciekawe myślę jest to, co się dzieje w społeczności wikipedystów, bo jest to zupełnie inny system niż to, co znamy z codziennego życia, właśnie z wyborów prezydenckich na przykład, czy no, samorządowych. Wikimedia no po prostu uniemożliwia y, zrobienie pewnych dokładnych, tym bardziej dokładnych statystyk. No myślę, no, no tak, no to właśnie chyba... Właśnie typu rozkład geograficzny. Mm -hmm. No bo tak, no bo są te dane nieujawniane. Ja nie widzieć, przez chwilę o tam, spytałeś zaraz chyba Borys albo Marek, że, że czy nie wypadamy tak blado. No, jeżeli chodzi o już te wyniki głosowania i to, że Michał jest na drugim miejscu, to chyba faktycznie jest jakaś zasługa w tym, że my zagłosowaliśmy. Chociaż być może też zasługa to, że jest na drugim miejscu akurat być może trzeba przypisywać temu, że po prostu się dobrze zaprezentował i ci ludzie, którzy nie byli Polakami, nie głosowali na niego przeciw, tylko byli pod wrażeniem tego, że on jest dobry w tym, w czym chce być mhm, i być może dali mu albo tam ten neutralny, który się nie liczy, czy wiedzieli automatycznie, że mu pomogą, jeżeli nie dadzą mu negatywnego albo wprost dali mu ten pozytywny głos. Natomiast my jesteśmy na pewno słabi, jeżeli chodzi o komunikację jeszcze przed głosowaniem, bo, bo ja zrobiłem im taką nawet małą kampanię wyborczą, że tam napisałem do iluś ludzi indywidualnie, że jest tutaj głosowanie, kandyduje ten i ten. Tutaj masz link, to trwa chwilkę. Przeczytaj sobie o tych wszystkich i zagłosuj jak chcesz, ale, ale pamiętaj, że jak zagłosujesz na naszego, czy w ogóle jak zagłosujesz, to to będzie dużo lepiej, jakbyś nie zagłosował, no bo to jest jednak ta, ta właśnie obywatelskość i branie pewnych decyzji na platę własną. Mhm, mm mm -hmm. No bardzo, bardzo ciekawe są te wszystkie informacje. Dariusz Jemielniak, profesor nasz, powinien tutaj też nam coś o tym, na ten temat opowiedzieć. Może uda mi się go zaprosić do, do jednej z audycji, bo to... W... To by było bardzo właśnie ciekawe. Zjawisko jest niesamowite. od tego, czy by się dostał mm -hmm. do tej rady czy nie, ponieważ on tam, jak podkreślał mi w rozmowie, ma po pierwsze do pokonania ludzi, którzy obecnie są w Radzie i ubiegają się o reelekcję, a po drugie ma do pokonania ludzi, którzy może nie są w Radzie, ale są też szalenie znani i dobrzy w tym, co robią i konkurencja jest naprawdę bardzo ostra. Tych miejsc jest no, jak na lekarstwo w stosunku do tego, ilu się ludzi zgłosiło i tam naprawdę będzie fart, decydował, pewien solidaryzm, to będzie już gra w większych liczbach. A Bundit ma akurat taki ciekawy program, no, proponuje, że czy przejdzie, czy nie, to i tak będzie bardzo ciekawie z nim w ogóle o tym porozmawiać. Szymon, to może powiesz w dwóch słowach, dlacz, dlaczego na Dariusza warto zagłosować, zagłosować poza Solidaryzmem. Bo ostatnio w, myślę, że fajnie to przedstawiłeś, więc myślę, że teraz też warto. A, dziękuję. No to w takim razie co? Profesor doktor habilitowany Dariusz Jemielniak jest bardzo bardzo młodym, zdolnym człowiekiem. Ma zaledwie 40 lat i już jest profesorem tak zwanym belwederskim. Znaczy tak zwany, tak się, tak się niektórzy na to mówią, prawda? Jest profesorem zwyczajnym, pracuje na Akademii Koźmińskiego, Jednym Koźmińskiego, jednej z najlepszych uczelni w Polsce, a zdaje się najlepszej prywatnej. Ma kontakty na całym świecie, jest profesorem od zarządzania, to jest ważne, od zarządzania wysokimi technologiami, czy tymi nowymi technologiami. Jeżeli by został wybrany, to Aha, jeszcze może tak, obecnie jest przewodniczącym, właśnie odchodzi, przewodniczącym FDC, czyli tego, do czego głosowaliśmy tydzień temu. Co tam jeszcze? Gdyby został wybrany, to byłby jedynym, czy pierwszym, który nie jest z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, byłby pierwszym, który byłby z za dawnej, z, no jak to się mówi, żelaznej kurtyny, byłbym na pewno pierwszym, który nie reprezentuje czapterów, czy nie wywodzi się z tego środowiska czapterowego, które polega na tym, że jest jakaś grupa wolontariuszy, ale też jest duży sztab pracowników, którzy profesjonalnie ciągną całe Wikimedia. U nas ten taki stosunek siły pospolitego ruszenia wolontariuszy do działań, profesjonalistów w, w ramach naszego chapteru jest znacznie większy na korzyść siły pospolitego ruszenia. Czyli w Bo my poza... mamy tylko na etacie sekretarkę księgową, ostatnio tam troje na dwoje na, na PR i jedna osoba na glam, a Niemcy chociażby mają tam 70 czy może teraz niedawno sobie coś obcięli osób. To są w ogóle dwa światy, więc Pundit był, byłby za zdebiurokratyzowaniem tego i pokazaniem temu Zachodowi, że da się inaczej niż z drogą takiego właśnie zatrudniania olbrzymich sztabów ludzi i przeznaczania olbrzymich pieniędzy na jakieś tam granty, że można to zrobić też siłą wolontariuszy. No można by to jeszcze trochę mówić na ten temat, ale w każdym razie y, jakby nie powiedzieć, Pundit jest znany na, na całym świecie w tym ruchu Wikimedia, y, utrzymuje międzynarodowe kontakty, y, jak to Egis kiedyś mi powiedział w prywatnej rozmowie, y, jak rozmawialiśmy o, o tym, co Pundit robi, to, to on mi powiedział jakoś tak, że to nie jest tak, że on by miał poprosić, to znaczy on by, on by e, chciał z punditem rozmawiać i pundit by do niego przyszedł i coś by mu powiedział, tylko raczej właśnie odwrotnie, że jakby chciał się od czegoś od pundita dowiedzieć, to on by do niego poszedł i, i posłuchał, co pundit ma do powiedzenia. W sensie, że gospodarzem każdej rozmowy jest pundit, bo o, o niego tutaj się biją, o jego czas, jego know-how i e, jego uwagę, e, że, że porozmawia z tą osobą, a nie z tamty. No, no i, i e, jak to tak też gdzieś słyszałem, że Pundit jest człowiekiem orkiestrą, e, no to, to długo można by mówić. Dzięki. No niewątpliwie jest tutaj badaczem też w Wikipedii, napisał wiele publikacji, między innymi Życie wśród dzikich, czy jak to się tam nazywało? Już nie pamiętam. Jak, jak? Życie wirtualnych dzikich. A, Życie, życie wirtualnych dzikich, tak. Tak, e... tak. No jest też właśnie jednym z tych badaczy, chociaż akurat badaczy wśród nas jest trochę więcej niż nam się wydaje, bo przecież i Przykuta jest i, i napisał ileś tamtych tych publikacji, jest i Tomek Raburski. jest sporo osób. <śmiech> Naprawdę, i i jeszcze można by długo, długo wymieniać, Pundit akurat wypłynął na tym, że napisał książkę, a nikt wcześniej książki nie pisał, bo, bo wszyscy raczej pisali artykuły. A Pundit od razu wjechał z książką. Chociaż oczywiście artykuły też pisze. Mhm. No to y, mamy już ten temat mniej więcej chyba ogarnięty. Czy jeszcze coś chcesz dodać? Chyba nie. Y, czy dobrze widzę, że prezen y, kandydaci prezentują się wyłącznie po angielsku? To a propos tego dostępności dla innych y, y, tych grup. No założenie jest takie, żeby okay. każdy kandydat jak najmniej miał czasu do poświęcania, to on pisze po angielsku, potem jak on umie. Raczej do mnie bywa się, że po angielsku, bo już na tym poziomie każdy musi mówić po angielsku. po prostu. Obrady samej rady są po angielsku. Jasne. Y, I po prostu ten, ten obowiązek, czy y, powinność przetłumaczenia przerzucono na Aha, w ten sposób. Na, na wolontariuszy. No i właśnie... I nie ma chętnych. Organizatorzy też na to narzekają, że po raz enty to nie do końca wychodzi. Jasne. Mhm. Link oczywiście w notatkach do audycji na stronie nowiny.podcasty.info w audycji dzisiejszej 20 tygodnia 2015 roku. E... Na materii, do notatek wrzuciłem zdjęcie grupowe z konferencji z Berlina. E, mi kilka minut zajęło, ale potwierdzam, że wszyscy czworo e, z naszych wysłanników tam na tym zdjęciu są. Bardzo kolorowe, ciężko się skupić. A gdzie, no, gdzie chciałem sobie wrzuciłeś... nieźle powiększyć i metodycznie szukać. Dobrze, to może dodamy jako ilustrację do dzisiejszego, dzisiejszej audycji też. Content. A na commons jest, tak? Mm -hmm. Content Translation. Czyli o co tu chodzi? Opowiedz nam, Szymon. No, i znowu tutaj można by powiedzieć, że szkoda, że tamta ekipa już nas opuściła, dlatego że oprócz mnie, to się tym też zajmuje wśród polskich wolontariuszy Hollywood. E, czyli Krzysiek. Czyli Krzysiek. E, I też na konferencji Wikimedia Polska mam nadzieję, że coś będzie na ten temat mówione. Wiem, że NC widział to na żywo. Ja nie widziałem jeszcze, żeby tego używano na żywo. A, a chodzi o to, że content translation to jest narzędzie bardzo ułatwiające tłumaczenie no, artykułu w Wikipedii. To najpierw to włączamy, włącza się na, dla Wikipedii. No, tak ułatwia, że. Ci, którzy widzą to po raz pierwszy, a mają już jakieś doświadczenie w tłumaczeniu artykułów w Wikipedii, domagają się natychmiastowego włączenia tego dla danego języka. No więc. Przygotowaliśmy to dla języka polskiego i niedługo mam nadzieję, że to zostanie włączone. Zdaje się, że 21 maja sobie ci pracownicy fundacji ustawili, że, że, się, że będą się tym zajmowali. Czyli to jest takie narzędzie, o ile dobrze rozumiem, które przenosi nam wszystko, co nie jest treścią, tak? Z, z jednej wersji na drugą. Treść też przenosi. Yy, ale treści w sensie. Nie tłumaczy treści, tak? Tylko przenosi yy, te rzeczy techniczne. typu jakiś tam szablon, typu kategorie yy, proponuje, tak? Yy, są dwie opcje. Jeżeli yy, języki, ten z którego tłumaczymy i ten na który tłumaczymy, są podobne, to czasem, bo to działa dla niektórych tylko par, yy, jest automatyczne tłumaczenie i y, klikamy y, tutaj już bym musiał powiedzieć dokładnie jak to wygląda w każdym razie wprowadzamy z, y, chcemy napisać y, chcemy przetłumaczyć ar, y, dany akapit a się okazuje, że już on nie jest przetłumaczony i sam się wyświetla w tej właśnie przetłumaczonej wersji y, bo to po prostu leci tak, że klikamy sobie na ilustrację i ona wtedy na jednej szpalcie ekranu po lewej stronie i wtedy ona pojawia się na po prawej stronie ekranu na szpalcie tej, którą, którą idzie ten tekst tłumaczony. Więc klikamy sobie na ilustrację, pojawia się jej odpowiednik z podpisem na przykład po polsku. No to ja korzystałem ja tutaj, z tego rzeczywiście. To jest... W tej jednej opcji jak klikniemy sobie mm -hmm. na ilustrację, to podpis się przetłumaczy, na przykład z hiszpańskiego na, katalo na kataloński, z tego no, standardowego hiszpańskiego, bo też wiadomo, że nie ma hiszpańskiego, hiszpańskiego i jeżeli chcemy sobie tłumaczyć z angielskiego na polski, no to klikamy sobie na ilustrację i podpis ilustracji jest po angielsku cały czas i to my musimy to przetłumaczyć. Mhm. Ale jesteśmy do przodu o tyle, że nie musimy sobie kopiować kodu źródłowego, tylko już od razu mamy tą ilustrację wrzuconą. Nie musimy szukać linków odpowiadających na przykład po angielsku mamy podlinkowane do chociażby no, historia starożytna, mhm, i nie m. wiemy, czy w polskojęzycznej Wikipedii jest artykuł historia starożytna, czy nie. No to, yy, yy, to musimy szukać odpowiedniego artykułu w ogóle, a w Content Translation on to przepuszcza przez Wikidata i przez Wikidane, i wszystkie te linki już sam proponuje, albo sam osadza nawet więc też jesteśmy do przodu o to linkowanie. No Aha. i w ogóle jesteśmy do przodu o y, kod źródłowy, nie musimy się go uczyć, żeby tłumaczyć, bo, bo całe narzędzie jest y, z perspektywy użytkownika dosyć podobne do edytora wizualnego. Tam no, też się edytuje wizualnie. To co, to, co dla mnie jest takie bardzo ważne przy okazji, bo już korzystałem z tego parę razy przy różnych okazjach, y, to że można tylko naprawdę poświęcić temu 10 minut na przykład i przetłumaczyć tylko to, co będziemy w stanie przez te 10 minut zrobić yy, i zostawić to i ktoś kolejny może yy, dalej to Ty tłumaczy. mówisz o tym mechanizmie, który jest na, na meta, tak? To, to chyba jest inny mechanizm niż ten, który jest na meta. Prawda, Szymon? Yy, nie wiem, czy yy, Borys mówi o Translate, jeżeli Borys mówi o translate, to faktycznie masz markurację, że translate, a content, content translation Aha. to są dwie różne rzeczy. No to ciekaw jestem, bo to pe pewnie coś jest w takim razie lepszego, chociaż trudno mi sobie wyobrazić coś lepszego, bo tam to bardzo dobrze działa. E, właśnie myślę, że tam, tam też można to tłumaczyć, nie na zasadzie, że całość trzeba przetłumaczyć, tylko że po fragmencie. No, no w translate oczywiście, z tym, że content, content mhm. translation ma... Mm, funkcje skierowane bardziej na to, że to, co tłumaczymy, jest artykułem encyklopedycznym, a nie stroną dokumentacji. Mm -hmm. Różnica jest taka, że tam, gdzie mamy, powiedzmy, tabelę, to jeżeli tłumaczymy dokumentację, to tłumaczymy wyłącznie wartości poszczególnych komórek. Każda komórka osobno, natomiast tabeli jako takiej nie tłumaczymy, nie kopiujemy, nic z nią nie robimy. Kod tabeli jest w jednym miejscu, a tylko zależnie od różnych stron widzimy różne wartości w poszczególnych jej predefiniowanych tych komórkach. Natomiast jak tłumaczymy w content translation, to kopiujemy całą tabelę i robimy dokładną kopię całego kodu źródłowego, a nie jedynie mm -hmm. tłumaczenie poszczególnych komunikatów. Mm -hmm. Nie no, to fantastycznie. To, tu, technicznie rzecz biorąc dobrze by było pokazać na jakimś, na jakimś tam schemacie, bo to, to jest dosyć prosta sprawa, tylko nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Po prostu przy tłumaczeniu dokumentacji pewna część kodu nie jest tłumaczona. No najprościej będzie po prostu zobaczyć, jak to już będzie włączone 21 maja, tak mówiłeś? No tak mi się wydaje, tak oni sobie to oznaczyli, czy wtedy to włączą, nie wiem, ale być może wcześniej. Mhm. No dobrze i na koniec jeszcze dzisiejszej audycji wrócimy do audycji, którą mieliśmy tydzień temu na temat również akcji Batuta 2015 zwycięzca tej akcji Omron, napisałem do niego prośbę o no, podzielenie się swoimi doświadczeniami, jakimiś wskazówkami dla tych, którzy no, mają z tym problem albo chcieliby sobie jakoś tą pracę lepiej zorganizować. No i właśnie dostałem odpowiedź, umieściłem ją w swoim brudnopisie. Ale jest tutaj link oczywiście bezpośredni w notatkach do audycji, jak uźródławiać artykuły, takie wskazówki osoby, która dużo tego robi. To znaczy jest doświadczonym użytkownikiem, który tym się zajmuje, no i co najlepiej świadczy o tym właśnie to, że wygrał w tej akcji Batuta 2015. Najważniejsze jest robić te zabiegi z pełnym przekonaniem, czyli po prostu chcieć. To tak, jak ze wszystkim myślę, ale fajnie, że tutaj właśnie Omron, czyli Krzysztof Cegliński zwrócił na to uwagę, no bo coś, co się robi na siłę, to się robi zawsze bez przekonania i na długą metę to, to nie działa. Może przy... jeszcze mamy chwilkę czasu do tych naszych 45 minut? Może przeczytam po prostu te główne punkty. Po pierwsze, skupiam się na wybranej kategorii, zwykle monotematycznej. W, te... w sferze moich zainteresowań jest lokacja, mediawistyka, historia ogólnie pojęta. Artykuły bez źródeł wyszukuję przez Cat Scan. Tworzę z nich listy tematyczne, tak by móc używać zestandaryzowanych zestawów posiadanej bibliografii. To był pierwszy punkt. Drugi punkt, jak gdyby kolejny, podczas tych przygotowań, to przygotowuję materiały źródłowe, listy biograficzne dla danej dziedziny. Potem, by poruszać się bezpiecznie w temacie, dokumenty źródłowe po prostu trzeba znać, czyli najlepiej zajmować się tymi tematami, które no, troszeczkę lepiej znamy niż średnia krajowa powiedzmy. Po prostu przejrzeć je, przeczytać, umieć się w nich poruszać, pewną wiedzę trzeba sobie przyswoić, a niektóre pozycje bibliograficzne warto też mieć na biurku, czyli po prostu trzeba znać te materiały źródłowe. No, nie tylko pozbierać je, tylko trzeba po prostu je przejrzeć i to pewnie jest dosyć duża część tej pracy. Kiedy to wszystko mam przygotowane od strony organizacyjnej, pozostaje przygotowanie strony technicznej. W dostępnych na wiki skryptach javascriptowych użytkowników umieszczam zarówno bibliografię, która będzie w danym temacie przydatna, jak i najczęściej używane zwroty, czy też skróty, to znacznie ułatwia pracę. No i na koniec jest praca z artykułami, przeglądam kilka lub kilkanaście, czasem naprawdę niewiele, ale robię to codziennie. No właśnie tutaj chyba też efekt takiej codziennej wyznaczenia sobie powiedzmy godziny, czy dwóch godzin, czy, czy może mniej. 100 dni. No prawie, tak. I to daje w skali miesiąca widoczny efekt. No tak jak każda praca, która jest wykonywana systematycznie, robi wrażenie nawet na tych, którzy ją wykonują, po, jak spojrzą po prostu wsteczce przez, przez miesiąc, przez rok na przykład zrobili, jeśli codziennie coś dokładali do, do tej pracy. Także bardzo, myślę, ciekawe wskazówki od zwycięzcy akcji Batuta dwa, 2015. Tutaj cały czas jest mowa o bibliografii. Warto zaznaczyć, że chodzi o przypisy, tak? Tutaj są robione przypisy. Tak, bo akcja Batuta to bezwzględna akcja troskliwego uźródławiania tysięcy artykułów. Mhm. Znaczy chodziło mi o to, żeby... Ktoś nie pomyślał przypadkiem, żeby uśródławiać tylko przez bibliografię, tak, ogólną mm -hmm, taką, mm -hmm. tak, że jednak, jednak to powinny być przypisy i to tutaj są przypisy. Mm -hmm. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Czy jeszcze macie jakieś tematy może do poruszenia? A jak z tym jest czasem? 44 minuty, więc powinniśmy kończyć już. Na przyszły tydzień coś? To dopiszemy do notatek. Dobrze. Zapraszamy na stronę notatek i na stronę podcastu, gdzie można pobrać, zasubskrybować nasz podcast nowiny.podcasty.info Byli z nami tutaj nie tylko głosem właściwie bardziej niż ciałem Wojciech Pędzich z Gdańska Dziękuję bardzo i Szymon Grabarczuk z Lublina Dzięki, do widzenia ze mną jest Marek Mazurkiewicz w Studium Młodzieżowego Domu Kultury przy Łazienkowskiej 7. Do usłyszenia. No, ja nazywam się Borys Kozielski i do usłyszenia za tydzień.